Było już prawie zupełnie ciemno, gdy dojechali. Auta zostały w lesie. Kilkudziesięcioosobowy oddział, rozbity na mniejsze grupki, zbliżał się ostrożnie ku wyznaczonym stanowiskom. Paru ludzi zostało skierowanych do zbadania położenia na stacyjce. Wszyscy byli w doskonałych nastrojach. Powodzenie pod arsenałem dało im dużo pewności siebie. Pewność ta wzrosła, gdy obserwowali przygotowania Zośki do dzisiejszej roboty. Ufali sobie, swej odwadze i swym nerwom, ufali także Zośce, jego przewidywaniom i spokojnej pewności siebie. Otuchy dodawała obecność pługa. Leżą już na stanowiskach wśród krzewów i drzew. Na wysokości stacji Maciek ze swą grupą szturmową. Wzdłuż torów Tuż poza obrębem stacji ubezpieczenia. Na ławkach stacyjki trzemie kilku młodych podróżnych. Jest tak ciemno, że ledwo widać tory pociągu towarowego z piaskiem, który tkwi bez lokomotywy przed budynkiem stacyjnym. Dwa dalsze tory są puste. Na jeden z nich ma wjechać oczekiwany pociąg. Dochodzi godzina dwudziesta druga. Nie można się nie denerwować. Lada chwila się zacznie. Jest godzina druga trzydzieści. Cóż u diabła to znaczy? Dochodzi godzina trzecia. Przeklęte spóźnienie. Naczelnik stacji mówi, że pociąg spóźni się o kilka godzin. Dochodzi północ. Ziąb jest taki, że niemal każdy z młodych ludzi drży, mimo że to maj. Co za przeklęty maj. Godzina 0.30 w nocy. Od strony Warszawy słychać z dala zbliżający się pociąg. Głos nadchodzącego pociągu po pewnym czasie zamiera. Z mroku wyłania się i staje przed Zośką Andrzej Długi. Naczelnik stacji mówi, że za pół godziny pociąg z Lublina będzie tutaj. Czy już przeciąć drut telefoniczny? Jeszcze nie. Piętnaście minut potem znów kroki. Teraz bardzo szybko. Ktoś jakby biegł. Zośka! Fatalna wiadomość. Na sygnale pod semaforem, czterysta metrów stąd, stanął pociąg wojskowy idący na wschodni front, naładowany kilkoma kompaniami Wehrmachtu. Zośka wstaje z rowu, w którym siedział, zaciska pięści, chce coś powiedzieć, gdy nagle słuch chwyta znaczne, charakterystyczne dudnienie idące od strony Lublina. Fala krwi napływa do mózgu Zośki, w którym wirują dwa tylko pojęcia. Wehrmacht, więźniarka. Po paru gwałtownych uderzeniach puls wraca do normy. Zośka rozluźnia pięści. Wracaj na stanowisko, mówi do gońca, a po chwili rzuca szeptem w ciszę nocy. Andrzej długi. Żadnej odpowiedzi. Długi. Nikt nie podchodzi. Dudnienie nadjeżdżającego pociągu jest coraz wyraźniejsze. Zośka robi parę kroków i zwraca się do kapitana Pługa. Proszę natychmiast przeciąć połączenie telefoniczne stacji. Drud wychodzi z górnego rogu tego tam skrajnego okna. Widzi pan? Tak jest, odpowiada kapitan Pług i po chwili znika. Dudnienie pociągu jest już zupełnie bliskie. Dochodzi godzina pierwsza w nocy. Kilkadziesiąt serc bije szybciej niż zwykle. Kilkadziesiąt dłoni obejmuje mocniej broń. Sapiąc, wtoczył się pociąg na stację i stanął. Słychać trzask otwieranych drzwi. Kilka osób wsiada. Niemiecki kierownik pociągu zeskakuje ze stopni wozu służbowego. W jednym z wagonów, Nurfir Deutsche słychać niemiecki śpiew. Maciek szybko biegnie wzdłuż pociągu, szukając więźniarki. Jest! Chce cichym gwizdem przywołać oddział, gdy wtem drzwi więźniarki uchylają się i w świetle latarki widzi wyskakującego gestapowca, pragnącego załatwić naturalną potrzebę. Gestapowiec skoczył tuż przed Maćkiem, niemal twarzą w twarz. Obaj są swym wzajemnym widokiem zaskoczeni i poruszeni. Maciek odruchowo unosi broń i strzela. Strzał i wrzask trafionego Niemca przeszywają powietrze. Przez chwilę wszystko dookoła cichnie. Naraz, gdzieś od lokomotywy, wzdłuż toru, trzaskać zaczynają karabiny, a równocześnie chaotyczne strzały padają z okien paru wagonów, w których jadą niemieccy podróżni. Konwojenci gwałtownie zasuwają drzwi więźniarki. Zośka jest wściekły. Nieprzewidziany wypadek z wyskakującym gestapowcem wprowadził w walkę chaos – Strzelają teraz od strony lokomotywy Banszuce, strzelają Niemcy jadący wagonem nurfir dojcze Strzela, nie wiedzieć dokąd, część ubezpieczenia. Speszeni, zdezorientowani ludzie Maćka, który dowodzi atakiem, chronią się pod wagony. Jasne pioruny, klnie Zośka, wyczuwając cały absurd, ale zarazem i całe niebezpieczeństwo sytuacji. Przedłużający się impas grozi nieprzewidzianymi komplikacjami. Maciek, atakuj! Maciek już ochłonął z niespodzianki. Stoi sam jeden w pełnym świetle księżyca i w ogniu strzałów, badając wzrokiem więźniarkę. Słoń do mnie! Kuba do mnie! Woła Maciek ostrym głosem. Słoń i Kuba, poderwani spod wagonów, przyskakują do Maćka. Trzymają sceny. W okienka! Krzyczy Maciek do słonia, a sam, gdy słoni Kuba naciskają spusty stenów, podbiega do drzwi więźniarki i usiłuje je otworzyć, mocując się z przytrzymującym drzwi od wewnątrz Niemcem. Zośka, krzyknąwszy dowódcy ubezpieczenia parę zdań o przerwaniu ognia i o banszucach strzelających od strony parowozu, podbiega do Maćka, nie zważając na strzały Niemców. – Chłopcy, wszyscy do Maćka! – Krzyczy w stronę tych, co jeszcze są pod wagonami Kryzys walki został przełamany Z mroku wyskakuje kilkanaście postaci i rzuca się ku więźniarce Gestapowcy usiłują zaryglować drzwi Któryś z atakujących rzuca granat przez okno do przedziału konwojentów Po chwili rozlega się huk wybuchu i dziki wrzask poranionych Łom! Dawać łom! Krzyczy Zośka Koło lokomotywy pada trafiony celną kulą niemiecki kierownik pociągu. Banszuce, przerażeni, barykadują się w wagonie służbowym za tendrem. Strzały z wagonów niemieckich ustają zupełnie. Niemcy gaszą tam światła i tylko od czasu do czasu po tych oknach nurfir nurfirdeutsche grzechoczą serię polskich pistoletów maszynowych. Granat rzucony w drugie okienko więźniarki oraz łom Zrobiły swoje. Zasuwa rozwalona, drzwi rozbite. W konwojce jeden z gestapowców leży we krwi. Dwaj inni, także pokrwawieni, gmerają koło karabinów. Zośka strzela raz i drugi i już nie ma żadnego wroga. Chce jeszcze z łomem w ręku podejść do drzwi, za którymi znajdują się więźniowie. Oddaje jednak łom kolegom, wychodzi przed wagony niemieckie, i staje twarzą w kierunku Warszawy, gdzie w mroku nocy stoi odległy o czterysta metrów pociąg pełen żołnierzy niemieckich. Niepodobieństwo, żeby nie słyszeli, nie zrozumieli. Łom wali w drzwi i przepierzenie więźniarki. Mijają niekończące się minuty. Wystraszeni, nic nie rozumiejący podróżni zamarli w swych przedziałach. Polska obsługa pociągu i stacji skupiła się przy lokomotywie, targana zmiennymi uczuciami. Dobra jest, wrzeszczo-pętańczo jakiś zachrypły męski głos. W tłoku i w gorączkowym ścisku wyskakują z więźniarki uwolnieni ludzie. Do mnie, panowie, do mnie, mówi powoli i spokojnie Zośka. Jesteście zupełnie bezpieczni, nic wam nie grozi, odprowadzimy was stąd kawałek. Wyzwoleni więźniowie rzucają się w kierunku wybawców, któryś prosi o broń, któryś śmieje się histerycznie, któryś chce całować Zośkę po rękach. Wszyscy są cali, żaden nie ucierpiał, czterdziestu dziewięciu ludzi. Obrawianie pociągu w Celestynowie trwało minut czterdzieści. Spod semafora od strony pociągu naładowanego Wermachtem nie dobiegły żadne kroki. Nie doszedł żaden głos, nie rozległ się żaden strzał. Wykluczone, by nie słyszeli w ciszy nocy granatów i karabinów maszynowych, a nie wysłali nawet patrolu na wywiad. Auta z stały już pod samą stacją. Teraz, gdy wszystko jest skończone, podnieceni zwycięstwem ludzie zajmują miejsca w samochodach. Do swego samochodu poleca Zośka złożyć dwóch ciężko rannych żołnierzy. Skoczków spadochronowych z Anglii, należących do małego patrolu, który specjalnie na tę akcję przydzielono oddziałowi Zośki. Spośród ludzi Zośki jest ranny tylko luty. Kiedy wrócili wreszcie ci, co odprowadzali uwolnionych więźniów we właściwe miejsce, Zośka daje znak odjazdu. Dopiero gdy odjechali... Ożywiła się i rozdygotała stacja. Niemcy tylko leżą we krwi bez ruchu, bez życia, a kilku rannych jęczy w niemieckich wagonach. Dopiero o białym świcie postrzelany pociąg ruszył w kierunku Warszawy, ciągnąc rozwaloną więźniarkę. Zośka, wioząc swym wozem ciężko rannych, jechał z Bolkiem Radlewiczem. Kapitan Pług wracał w innym aucie. Zośka jechał ostrożnie, uważnie wybierając drogę. Jest godzina druga w nocy. Halo, Bolek, wyjmij scena i pokaż, jak się odbezpiecza pistolet. Bolek, który w Wawrze był przełożonym Zośki, a na tej wyprawie jest jego podkomendnym, jest zdumiony i zaskoczony, ale posłusznie robi, co mu rozkazano. Pokazuje pistolet... Zabezpiecza, odbezpiecza, mówi jak się strzela. Znów milczenie. Bo widzisz, kochany Bolesławie, są takie chwile, kiedy się zapomina nawet o tak ważnej rzeczy, jak sposób odbezpieczania pistoletu. Przed arsenałem musiałem odbezpieczać słoniowistę w trakcie ataku na samochód niemiecki. Wyprawa na Celestynów, jedna z najbardziej udanych i owocnych wypraw potwierdziła w pełni dobrą opinię zarówno o całości oddziału Zośki, który rozrósł się bardzo i liczył paruset ludzi, jak i o dowódczych wartościach Zośki. Było rzeczą oczywistą, w wojsku podziemnym kształtował się szybko i dojrzewał wysokiej klasy oficer, nie mający wówczas jeszcze nominacji oficerskiej. Zawsze spokojny, rzeczowy, pogodny, niezawodny. Dla wszystkiego i wszystkich wyrozumiały, dla siebie wymagający. Szczęśliwe połączenie wybitnych zdolności organizacyjnych z wielką wrażliwością moralną. Umysł zdolny do bystrej i trafnej pracy w warunkach największego napięcia nerwowego. Zośka rozwinął się bardzo podczas ostatniego półrocza. Jego wygląd zewnętrzny... Także stracił wiele chłopięcej świeżości. Rysy twarzy nabrały twardości. Między brwiami tworzyła się bruzda. Tylko uśmiech pozostał dawny, niemal dziewczęcy. W charakterze umacniała się zaciętość. Wyrazu niemożliwe nie używał już od dawna. Oczywiście jako dowódca nie był i nie mógł być ideałem. Chociażby z tego względu, że nie miał normalnego wyszkolenia wojskowego. Ale był niewątpliwie ciekawym typem oficera. Zresztą oficera należy przyznać o swoistych poglądach. Jednego wieczoru któraś ze znajomych pań odezwała się do Zośki. Pan chyba po wojnie zostanie na stałe w wojsku. zupełnie”. Jak to? Przecież pana tak bardzo wojsko wzięło. Jest pan żołnierzem do szpiku kości. Mała poprawka odrzekł, uśmiechając się Zośka. Wzięła mnie i oczarowała przede wszystkim walka. Jestem takim, jak pani powiedziała, do szpiku kości żołnierzem, że nie mógłbym po wojnie żyć bez walki. Dlatego prawdopodobnie nie zostanę w wojsku. Będę dalej w walce. Pytający wzrok kobiety nie schodził z uśmiechniętej twarzy młodego człowieka, a ten kończy rozpoczętą myśl. Bo w tamtych, przyszłych czasach powstaną nowe fronty. Społeczny, gospodarczy, kulturalny, polityczny. Ja właśnie szykuję się już teraz na jeden z tych przyszłych frontów. Zośka milknie. Powoli odwraca wzrok od twarzy swej sąsiadki gdzieś ku górze rozświetlonym żarówkom. Przed oczyma duszy stają mu tyle razy przemyśliwane obrazy nieuregulowanych rzek, nędznie rodzących pól, smrodliwych, zatłoczonych mieszkań i ludzi zabiedzonych, pracujących za nędzne grosze, pracujących niedobrze, nieumiejętnie. Ludzi spragnionych odrobiny dobrobytu i bezpieczeństwa, szacunku, i tego by nikt nad nimi nie stał z batem.